Odcinek dziewiętnasty Tak, tyle tematów, których nie tknąłem, ciśnie mi się na papier w tej taśmie dziesiątej. A mózg świdruje pytanie, kiedy to bractwo wzajemnej nienawiści i adoracji wyłączy osławiony babciny zegar, który gdy bije siódmą, a wskazuje dwunastą, to wiadomo, że jest około piątej. Tak, krętaczom, szubrawcom żyje się lepiej, ale umiera się trudniej, bo wtedy dopada ich prawda. A spytajcie dowolnego księgowego, co wart interes, w którym bilans się nie zgadza. Muszę dziś oddać tę książkę. Zawaliłem trzy terminy. Ostatniego dotrzymam. Tak dużo winien jestem, tak wielu. Kiedy wrócą do pomnika nieznanego żołnierza cztery odkute tablice i krzyż walecznych z 1790 roku i virtuti militari wręczone Lwowowi przez Józefa Piłsudskiego w 20 roku? Czy rozrzucone po całym globie ziemskim niedobitki lwowskich dzieci, które poszły tuleć i po świecie, doczekają się prawdy? O historii swojej martyrologii, historii swojego miasta. Czy o losach jednego z wiernych, z wielu wiernych miastu jednego z najbliższych mi przyjaciół, dowiadywać się muszę z książki pisarza rosyjskiego wydanej w Paryżu, bo lwowskich świadków nie uświadczysz, a ten szczyt skromności słowa o sobie nie powie. Oto na stronie 251. archipelagu Gulag Aleksander Solżenicyn pisze. Poczułem, że płacze. Rozejrzałem się ocierając łzy i zobaczyłem, że inni też mają łzy w oczach. Decyzja dziewiątego baraku była dla nas rozstrzygająca. To u nich już czwartą dobę od wtorkowego wieczoru leżą zabici. Dziewiątka szła do stolówki i wychodziło na to, że za chleb i kaszę postanowili przebaczyć mordercom. Dziewiątka była barakiem zaglodzonym. Mieszkali tam wyłącznie robociarze niefachowi i mało kto z nich dostawał paczki. Było tam wielu dochodiagów. Może skapitulowali po to, aby trupów nie było. Odeszliśmy od okien w milczeniu. I tu zrozumiałem, co to jest polska duma i na czym polegał sekret polskich powstań, tak pełnych zapamiętania. Polak, inżynier Jerzy Węgierski, był teraz w naszej brygadzie. Odsiadywał ostatni, dziesiąty rok swojej kary. Nawet gdy był kierownikiem robót, nikt nie słyszał od niego ostrego słowa. Był zawsze cichy, uprzejmy, wyrozumiały, a teraz... Twarz mu się zmieniła z gniewem, pogardą i męką. Odwrócił oczy od tego żebraczego orszaku, wyprostował się i krzyknął ze złością donośnie – Brygazisto, mnie proszę na kolację nie budzić, ja nie pójdę. Wdrapał się na górne nary, odwrócił do ściany i nie wstał. Myśmy w nocy poszli jeść, a ten nie wstał. Nie dostawał paczek, był zupełnie sam, nigdy nie bywał syty. A nie wstał. Para unosząca się nad gorącą kaszą nie mogła mu przesłonić obrazu bezcielesnej wolności. Gdybyśmy wszyscy byli tak dumni nieustępliwi, to jaki tyran by się ostał? Tak, to są słowa Sołżenicyna. Ja nie podaję nazwisk lwowskich przyjaciół, o których pisze. Kazimierz Wierzyński, też wędrujący po świecie, lwowsko drohobickie dziecko pisał, po których nic nie zostało, nawet nazwisko, żadna wieść. Dla nich nie pisze się nekrologów, dla nich jest tylko pamięć wdów albo żebracze modlitwy matek. Cieniom kurierów, po których nic nie zostało, żadna wieść poświęcam, napisał na początku cudownej książki biali kurierzy autor kryjący się pod pseudonimem by nie narażać krewnych i przyjaciół Marek Celt przedtem nazywał się Michał Lasota przedtem Zdzisław Witkowski przedtem przedtem, ma naprawdę nazwisko jego brzmiało Chciuk Tadeusz Chciuk Cicho-ciemny, dwukrotnie zrzucany ze spadochronem na teren okupowanej Polski. Człowiek-legenda. Opowiadał mi o nim cuda szósty baciar z ballady o dziesięciu baciarach, ten z Kubali, który nie przeżył własnego zrehabilitowania. Czytając jego książkę, wciuka, nie miałem pojęcia, że to on, ten Marek Celt. Pogmat, fane to wszystko, zaszeptane do imentu. Ja też zadygresiłem się na Amen. Wracam do Jerzego Węgierskiego uśmiechającego się do mnie ze zdjęcia z lwowskiego spotkania sprzed kilku lat. Będzie może zły, bo nie mam czasu na to, by spytać go o zgodę i czekać na odpowiedź. Ali, Jurku, przyjacielu serdeczny, ja Jatyku cytuje fragment książki, którą ponoć mają wydać w ZTSRR. U nas coś z cichu. A że zmieniło się coś ostatnio w PRL? <śmiech> Ludzie kochani, kto z was pamięta? U nas takie parulecie, żeby się coś ostatnio gruntownie nie zmieniało. Prócz karuzeli wysoko postawionych, niezlomnych. Tak, na dworze już ciemno. Mam mało czasu. Słowo klucz. Jerzy rozłości się chyba jeszcze bardziej, gdy wspomnę o wyroku, który mi pokazał. Oskarżony był nie tak dawno o chęć obalenia silą ustroju, a wyrok uchylono ze względu na znikomą szkodliwość czynu, budując. Uciekając od myśl o pląsu, bezmyślnie włączyłem telewizor. Jakiś profesor twierdzi, że coś powinno w pewnych warunkach przynieść określone wyniki i dlatego należy możliwie szybko wdrożyć, żeby sprawy ludzi pracy i ich problemy dodał jeszcze coś o historiozoficznej wizji rozwoju ustrojów. <grytanie> I co tu się dziwić, że pobiliśmy rekord świata w umieralności spowodowanej chorobami układu krążenia? Wiem, dlaczego jestem taki zmęczony, pęknięty, pusty. Bo muszę skończyć tę książkę. Może ona jedynie po mnie pozostanie. I może jeszcze te kasety, które nagrywałem w tym pokoju dla przyjaciół, zaznaczając, że robię to pod dwoma warunkami. Pierwszy, żeby słuchać w ciszy. Zbyt trudno mi się te piosenki pisało, żeby się ich zbyt łatwo miało słuchać. I drugi, nikomu, począwszy ode mnie oczywiście, nie wolno na tych kasetach zarabiać Ten drugi warunek stawiam od chwili Gdy starowina Lwowiak z Gliwic Powiedział mi, że zapłacił za przegranie mojej kasety No takiej nieoficjalnej Pół swojej rent Nawet nie wiem komu powinienem gębę stlu pomijając już fakt, że nie wiem Czy dałbym rady draniowi. I najważniejsze nie potrafiłbym napisać tych piosenek, gdybym miał je wykonać na czyjeś zamówienie. Za określone pieniądze i dla określonych celów pieniądzodawcy. Może zdołam nagrać te piosenki, które są w książce. Oczywiście na wspomnianych warunkach. A oderwawszy się od książki dodam, że już nagrałem. Może zapyta ktoś, dlaczego ta książka nosi tytuł tylko we Lwowie. Dlatego odpowiem... Bo tylko w Lwowie tak ułożyły się warunki geograficzne, klimatyczne, hydrogeologiczno-patomologiczne, Geopolityczno-politogenetyczne Meteorologiczno-historiozoficzno-pornograficzne Sprzyjające, uwarunkowujące Rozpierniczająco, koordynujące Wreszcie, żeby powstać mogło Niewydarzone cudactwo pod tytułem Lwoski dziecku Do którego bez broni międzygwiezdnej Ani podchodzi, z którym jeśli zaszklą mu się oczy, nie wiadomo nigdy, czy ze śmichu, czy z żałości. Bo tylko w Lwowie hurma narodowości w obliczu alternatywy albo nauczyć się współżyć, albo zginąć, nauczyła się współżyć tak, że dziś narody świata powinny przykład brać. Bo tylko w Lwowie stało się tak, że gdybym teraz na skrzyżowaniu głównych ulic w Timbuktu, Chicago, Hongkongu, Laasie, Sydney, w Londynie czy od Focku wrzasnął Hej, baciary za telepany, to jestem jestem który? Usłyszałbym, ta, ta, ta, niech ja w domu nie nocuję, nasi przychuleli. A jednak trzeba kończyć. I skoro już tak puszczam wodze fantazji, chodzi mi po głowie taka myśl. Co by się stało, gdyby Szwedom odbiło i gdyby zajęli polowę w Finlandii? Wywieźli pod Norwegię milion najbardziej przedsiębiorczych Finów z administracji państwowej i społecznej, z wojska policji, oficerów, generalicje, naukowców, luminarzy kultury, gdyby przywieźli na to miejsce milion swoich, a po latach oświeconym wnukom byłoby przykro że dziadkowie postąpili niewłaściwie. Myślę, że sprawiedliwi i mądrzy tego świata musieliby protestować, jak podczas likwidowania Austrii, szatkowania Czechosłowacji i dwustronnego miażdżenia mojego kraju. Oczywiście, gdyby wtedy Finowie chcieli wrócić na swoje miejsce, musieliby robić dokładnie to samo, co robiono z nimi. Wielkie świństwo trzeba byłoby tłumaczyć świństwem nie mniejszym. Jeśli wstydzę się czasem tego społeczeństwa, w którym jeden by drugiego w kaszy zjadł i w lyszce utopił, to dumny jestem z przynależności do narodu, który nigdy nie grabił. Zawsze się tylko bronił. A jeśli już był na cudzej ziemi, to dla postrachu w odwecie lub w obcej armii. Polacy z pierwszej linii wojsk cara strzelali do Polaków z pierwszej linii wojsk kaisera czy cesarza. Ta na pierwszą linię Polacy nadają się wyjątkowo, czy to Somosiera, czy Lenino, czy Monte Cassino, za naszą i waszą. Jakoś najczęściej wychodziło za waszą a w Katyniu lub w Orkucie, na Morzu Północnym czy w Kolymie po prostu za przynależność do narodu sojuszniczego. Mój Boże, dokąd mnie te słowa zaniosły? Już późno. Czyżbym mi dziś miał nie zdążyć? Kończ waść, wstydu oszczędź. Gdy to piszę, jeszcze obowiązują życzenia noworoczne. Coś na tak. Zawsze jest coś na tak. Życzę Ci więc, drogi czytelniku i sobie też do życia czasów, w których tęskniący za Lwowem czy Kolomyją Polak jeśli zadecyduje, że tam chce pojechać, czy nawet być, to Dura Lex, Sed Lex, uchroni go przed ewentualnymi szykanami nacjonalistów dowolnej maści, co oczywiście obowiązywałoby i w drugą stronę. Do życia czasów, by WOP, Sprawdzał tylko, czy nie przekracza granicy człowiek, który nie chce płacić alimentów, jest leniem laszącym się na zysk bez pracy, rzeźmieszkiem, terrorystą czy zlodziejem, by celnicy szukali tylko tego, co może demoralizować młodzież, służyć krzywdzie ludzkiej lub jest przedmiotem kontrabandy. Może to być realne, jeśli lud miejski będzie mógł sam wybrać sobie prezydenta miasta, obywatele województwa, wojewodę, a naród szefa państwa. I jeśli naród, przekonawszy się, że wybrał niewłaściwie, będzie mógł zdjąć go ze stanowiska przez uczciwie wybranych własnych przedstawicieli. Za życia jednak, za życia, nie po śmierci. Jest to jednak możliwe tylko wtedy, gdy zorganizowane mniejszości nie mogą rządzić z przez nie większością konstytucyjnym prawem przewodnictwa. Mniejszości, jakie mają tendencję do zmniejszania się do wymiarów jednostek, satrapów, nieomyleńców i wodzów narodów świata, doprowadzających do sytuacji, w których któryś z młodszych skrzeczy do pozostałych – proszę wstać, kto może – bo będziemy wnosić prezydium. Jest to wszystko realne, możliwe, jeśli człowiek, a to za czasów mojego przebywania za kręgiem polarnym brzmiało cholernie dumnie, otrzyma raj na ziemi. Raj swobodnego wyboru. Jeśli doczekamy się przeciwników politycznych godnych szacunku, Godnych współzawodniczenia w walce o poparcie i o zaufanie narodu I co za tym idzie przyjęcia na barki ciężaru władzy Która oby nigdy nie była sprawowana dla zarobku prywaty Matactwa Bo to niebezpieczne, jeśli lud może patrzeć na ręce Bowiem ma dostęp do prawdy I tu dochodzimy do słowa klucza To chyba Ilja Ernburg Człowiek powiedział kocham Cię i powiedział wszystko. Człowiek powiedział kocham Cię bardzo i powiedział mniej. Słowo klucz, nie mniej potężne niż słowo miłość, niż słowo wiara, niż słowo nadzieja. Słowo otwierające, słowo prostujące, słowo porządkujące wymaga podobnie jak słowo ojczyzna izolacji od przymiotników. O czym mówię? O tym, że gdy chce się wrócić do domu, trzeba znaleźć klucz. Po prostu jak umiem najlepiej. Składam Tobie, drogi czytelniku, i sobie dobre lwowskie życzenia na ten nowy rok. Ale czas... Co tu śpiwać na ten nowy rok? Na każdy nowy rok trzeba co innego było śpiwać No ale, bo Najważniejsze co? No powiedzcie Zdrowie musi mieć Czy pani, czy panisku Żeby trzymać fason swój jak szpic Prawda? zdrowi to nie wszystko ale wszystko, kiedy zdrowia brak, to <try> tyle co i nic Chociaż zdrowie to nie grunt i każdy to wie I więcej chce na ten nowy rok Daj nam Boże zdrowie No i to co najważniejsze daj nam też Choćby wstać miał Giewon stary I zaryczeć Miał jak smok. Na ten nowy rok No co jest? Wszyscy muszę śpiewać jeszcze raz Na ten nowy rok Na ten nowy rok No i tak już lepiej jest A co dalej? Forsy musi mieć Paniuncia i panisku Jak mówiono u nas Taki widz Prawda, forsa to nie wszystko Ali wszystko Jak szwajnerów brak Za tyli, co i nic Choć człowiek wie, że Forsa rzecz Ulotna, plocha, I więcej chce Na ten nowy rok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 No wiecie, szczęście musi mieć I pańcia po i ponisku Żeby państwu radość biła z lic Prawda, szczęści to nie wszystko Pali wszystko, kiedy szczęścia brak <grytanie> To tyle, co i nic Choć wie każdy szczęście Rzecz nie najważniejsza I więcej chce na ten nowy rok, daj nam Boże szczęście. No i to, co najważniejsze, daj nam też, choćby wstać miał giełd stary i zaryczeć miał jak smok na ten nowy rok. A najważniejsze to, no, to prawda Moi mili, nie krętactwo lipa, fałszy piz. Mało razy przyszłość klajstrem nam lepili I co ulepili, <śmiech> ta tyli, co i nic Taką miarą ci zapłacą, jaką mierzysz więc dobrze mierz Na ten nowy rok Prawda się należy Prawda, a za prawdą Sprawiedliwość też Choćby wstać miał Giewont stary I zaryczeć miał jak smog na ten nowy rok I wszyscy śpiewają Na ten nowy rok No i zakończenie książki Dzisiaj pisze testament Od dziś wiem właśnie, że umrę Za lat dziesiąt, dziesięć, może naście Lecz nie w roku bieżącym Umieranie bowiem, nie to miłe, nie ładne A jakie niezdrowe. Jak nie wierzysz, kochany, pogadaj sferajno Jak niezdrowe powiedzą, to już coś niefajno. Wąsko, stucho powiedzą. Pies niech z nią tańcuje. Ja umierać nie bardzo na siłach się czuję. Lecz testament być musi. Piszę go starannie w tej piosence. Jej tytuł Zaśpiewajcie to dla mnie. Witaji nas było wspomnij człek sercu miło mińcie, szczepcie i tońcie te marcelki, te On ten bałmy włodeczki. O i oj, ta co nas zostało prawdę rzecz trochę mało Tolki, dzidki, Duduśki, no Andrzejki, Ruśki No ta jeszcze troszeczki Czas Nasz przyjaciel czy wróg Dzieciom i wnukom się śpiesza, nam raczej nie Czas Młodych wabi za próg. Życie tam czeka już na nich, a co czeka na nas? Za progiem, ta Pan Bóg to wie. Lecz dziś w nocy przed rankiem Stanął szczepciu pod gankiem. Mej hawiry, w robi jalów, ta powiedz, jak tam żyjesz, kochany na miurciu, choć wieczni, a <śmiech> wuj jeszcze troszeczki Lecz jak tam by nie fajno, wiedz, że my tu sferajno, miejsce dla was trzymamy. Czas, wasz przyjaciel czy wróg, wy się go kucać możecie, a nam wszystko dwa. Nas straszyć tyż kiedyś mógł Dziś już nie może, a sam to nieboże Spraw do zalatwienia moc na on ma My co noc z grody gerami Smolko Fredro z Bartlami Janka Kasprowicz z ujejskim, Parandowski z sobieskim, Jan Kazimierz ze świtą. Zalo hebro, jaremy, przez leczaków suniemy. Gruca, Matja zwierzyński, styka gal Makuszyński, tak hulamy do świtu. Z nim nie igraj o nie Jest sprawiedliwy, cierpliwy Bo siebie ma do Lecz w proch rozkruszy co zle Pysznych ukorzy Cierpliwym pomoże zapłacić. Za krzywdę nienawiści zło Więc gdy ktoś z nas kochani Powolanie dostanie Z rąk złączonych nad głową Niech reszta mu wieniec uniesie misterny za wielkim Zbigniewem Po naszemu Ze śpiewem Tak jak Refren Litani Niech bez końca Kochani Wciąż powtarza Bądź wierny Bądź wierny Bądź Tak kończy się książka Już nie mówiąc o tym Że podobnie jak książka Kończy się Michotek Tyle prawd mi głoszono Ostala się jedna Wszystko mija Ja minę I wy też A jednak Jednak Czasem ktoś powie, Polonia eterna, Polska wieczna, prawdziwa i niezmiennie wierna. Kiedy państwa naszego na mapach nie było, serce Polski w nokturnach szopenowskich bilo, w strofach Juliusza, Adama, Cypriana, płakało a z wszechmocnych zaborców dziś co pozostało jest Polonia Eterna jej nie ima się czas, ona żyje w was we mnie i niech żyje w nas do widzenia robiliśmy te kasetę z moim przyjacielem długo korzystaliśmy z różnych nagrań w różnych miejscach jeżeli coś było nie tak jak trzeba nie gniewajcie się jak mówił Colabrigno czy jak mówił Romain Rola przyjmijcież to laskawie przepraszam muszę zmienić z powrotem wrócić do swojego mikrofonu Ech, no cóż Muszę Państwu powiedzieć, że mi jest ogromnie żal. Bardzo się tutaj ciężko nagrywało, bo taka jest tu straszliwa duchota i ciężko się nagrywa, jak powiedział. Ale żal mi tej atmosfery, którą miałem dzięki temu, że cały czas czułem, że jestem z Państwem. Atmosfery współpracy z Krzysiem Oczkowskim, z Jankiem Zagozną. Ale chociaż skończyła się książka, nie skończyła się taśma. W związku z tym proponuję Państwu wysłuchanie jeszcze jednego opowiadania, bo zamówiono u mnie drugą książkę, która się nazywa Ballada o Echu. To już na drugiej stronie tej ostatniej dziesiątej kasety.